Cześć, i czołem. Jadę właśnie do pracy. I już jest korek, zaraz po wyjechaniu z domu. Fantastycznie. A dzisiaj mamy... Cholera wie, który dzień. 13 stycznia. Czwartek. 2011 roku. I ja jadę sobie właśnie do pracy. Spędzić kolejny... Fantastycznie zajmujący dzień. Ratując świat. Przede mną korek aż po horyzont. Korek, korek, korek. Pada deszcz. Jest korek. Apatia. Masakr, normalnie masakr. Znacznie hałasuję. To nie ta co ciężarowa przemka. Minią sobie nowe wspaniałe kolorowe bloki. Nacikane jeden na drugim. Droga jest dziurawa i w tym momencie jest cała pokryta wodą i nie widać tych dziur Fajnie, nie? A tu są takie dziury, że można naprawdę zostać w nich. Zresztą już kiedyś raz by się to że rozwaliłem felgę i musiałem... no cóż, musiałem stanąć wyjąć koło zapasowe i wymienić to był mój pierwszy raz, kiedy wymieniłem koło w środku nocy ha. no, więc posuwamy się w żółwym tempie u, u, u. poprzez korki i zakora zakory zatory korkowe i nas w drugą stronę, nie wiem po jaką cholerę teraz się do miasta jedzie kuźwa, a nie na zewnątrz uh, uh, uh. Uh, uh, uh. tak, jedziemy sobie dalej jest fajnie, jest super a wreszcie będę miał czas na gadanie kiedyś próbowałem, a w ogóle tak już próbowałem to nagrać kiedyś w lecie kiedyś, kiedyś Miał być podcast taki samochodowy. Nagrywany codziennie rano w drodze do pracy. No, ja myślę, że kiedyś to jeszcze zrealizuję. A mówię teraz, żeby nie było. Że to nie jest mój pomysł. No bo to jest mój pomysł. Mój! Mój! A! Żeby nikt nie odgapiał. Dobra, coś się ruszyło szybciej. Przepuszczamy pieszych. Bardzo ładnie. Samochody dalej szkoda, że państwo tego nie widzą no, może to i dobrze no. jest super ja tam deszcz mi nie przeszkadza jakoś strasznie, siedzę w samochodzie na łeb mi nie kapie nie muszę się wnieść w autobusach z tymi wszystkimi mokrymi ludźmi Jedyny problem tylko, żeby tak jechać, żeby kogoś nie ochlapać. O, no bo to tak... Tak nieładnie pieszego ochlapać. O, pamiętam jak kiedyś... Ochlapany zostałem przez autobus. To było bardzo fajne uczucie. Na szczęście już blisko domu. Wracałem do domu. Można było się przebrać. Ale co, jeśli bym wychodził, tak? Co by to było, no? No, to dupy. Dupa, o, dawno nie mówiłem dupa. Dupa, dupa. Jadę sobie dalej. Zastanawiam się, jak bardzo ten samochód będzie hałasował na nagraniu. Myślę, że trochę go jednak słychać. No ale co ja z tym chcę zrobić? wyciszyć samochód. Na nowy mnie nie stać. Ale mogę zrobić ściepę na samochód. O, o, to jest pomysł. O. Mam numer konta, więc wyprzedzę szyszmana, który zbiera na nagrywajkę. O, o, o, znowu dziury wypełnione wodą. Kałuże, kałuże, kałuże w dziurach. Świetnie. No to jedziemy dalej. Jesteśmy chyba gdzieś tak w połowie drogi. Drogi, która normalnie zajmuje minut kilka. Strasznie chyba hałasuje to. Stoję jeszcze na światłach. No, no. A, nie zdążyłem. Czerwone. Uf. Jest super. Bo to w samochodzie fajnie jedziemy sobie na parking, A potem trzeba zapieprzeć na piechotę do pracy. No, ale i tak fajnie. Nie jest, nie jest aż tak strasznie daleko. A poza tym trochę ruchu zawsze się przyda. W zasadzie jest to jeden, jedna z niewielu okazji, kiedy mogę się poruszać w ciągu dnia. Ta droga na parking jest pełna. No. Pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak. Właśnie jest zima, nie? Środek zimy. A tutaj plus 3 stopnie. Leje deszcz. 10, więc ostrożnie tam czasem policja stoi o, nie ma dzisiaj Dobrze, dobra nasza a propos właśnie kiedyś dmuchałem w balonie w tym miejscu rano także nie ma, nie ma, że wieczorem się popija potem się jedzie do pracy, bo to dzień nie ma trzeba uważać panowie, trzeba uważać rutynowa kontrola miły pan policjant przyniósł mi dmuchajkę kazał dmuchnąć no i 00 nie? 00 00 0 Panie. Ale jakbym coś popił wczoraj wieczór, czy w dzień wcześniej, to byłoby, mogłoby być różnie. A myślę, że takie drinole to są popularne wśród niektórych podcasterów Z tego, co się słyszy Jak tam opowiadają, co tam pijają O, o, o, o dziury, dziury, dziury Oż, kurde. No, Z tej strony jeszcze sobie nie urwałem nic To urwę teraz Tak to jest was sprzeciwko jakiś gość, więc nie mogłem go Nie mogłem tej dziury szerzej omieć. Przypomina, że warto nagrać jeszcze podcast dziwany. No i podcast zaspany oczywiście. To powinien, powinienem nagrać. Podcast zaspany. Taki nagrany w środku nocy. Albo rano. Albo wieczorem. Nie nad ranem jest najlepiej. Skacowanego to może lepiej nie nagrywać. Podcast zaspany. Dobry pomysł. Albo <grym> taki taki, nie wiem, kilka minut ziewania w, w, Różne takie... W... No, koniec Dostajemy Nie zdążyliśmy niestety Duża kolejka była przed światłem. Tak, tak Tutaj rzut, rzut okiem na konsoletę Jeszcze baku zostało czwarta. Miga sobie migacz a co? A niech miga. A za co mu płacą? O, proszę, proszę rowerzysta. Gratuluję. Deszczu. bo te goście są twarzy. Co tu kropi coś. Kurde. <śmiech> O, ostatnie światła i ostatnia prosta. Prosta niebo jeszcze jakieś zakręty, no, ale światła ostatnie. Po tych światłach to już nic mnie nie zatrzyma. Chyba, że jakiś rów, pieszy, pijany rowerzysta, krowa na drodze, koza, góra, droga na Ostrowęgę. Nie, nie, to nie jest droga na Ostrowęgę. Nawet nie wiem, gdzie jest Ostrowęgę. Skąd ci biedni ludzie mają wiedzieć, gdzie jest Ostrowęgę? Tak. nadzieję, że mam to raz. szpada. podcast. Właśnie, w sumie to nagrałem, nie? Dwa odcinki. Nagrałem te dwa odcinki i w sumie to mi się tak jakby już nie chce nagrywać. Ja nie wiem, czy ja będę jeszcze nagrywał coś. Tak naprawdę chodziło o to, żeby się spróbować. Żeby włączyć ten mikrofon, przełamać się i spróbować coś nagrać. To mi się jakoś mniej lub bardziej udało. Więc już koniec, nie? No, zdobyty kolejny szczyt. Może ewentualnie poczekać do tych 10 a, poczekać, nagrać te 10 odcinków, żeby się stać oficjalnym podcasterem i żeby sobie móc to gdzieś tam zapisać na, na jakimś profilu. O, jestem podcasterem. ha, ha, ha i new face. Hahaha, ha, ha. mamy podcaster Peach. tyle no Także no nawet nie, doda nie dodawajcie mi do żadnego do archi Fu, co ja mówię, do żadnego katalogu podcastów. To nie ma sensu. Wiesz, gdzie to? Tam... Znając moje, mój sposób robienia rzeczy, to ja tak nagram takich odcinków i tyle będzie. Nic więcej nie będzie. Bo mi się odechce. Albo nie będzie czasu, albo nie wiem. Albo mi szlak trafi na nagrywajkę. Albo nie wiem, no coś się stanie na pewno nie wierzę, że uda mi się jakoś tak długo to podtrzymać, Ale może, no nie No, tak czy... Ale róbcie, co chcecie. Na ja tam nigdzie nie wysyłałem na razie, żeby mnie gdzieś dodawali. Jak my chcą dodać, to mnie dodadzą. Jak nie, to nie. Trudno. No, a tak w ogóle to chciałem zareklamować podcast. Nie mów nikomu. No, ale nie mówcie tego nikomu. Nie, nie, nie. Znaczy nie mów ty, bo ty jeden słuchasz właśnie, bo to nie jest tak, że podcastów to słucha się jakoś w szerszym gronie prawda, nie, nie ma tak, że wzorowa, modelowa, polska rodzina jak już wstanie od tego pianina bo wiadomo, że w każdym polskim domu jest pianino to ta rodzina sobie tak wsiądzie i włączy sobie podcast na komputerze i będzie słuchać podcastów nie? główna prawda podcasty się słucha przeważnie pojedynczo można się dzielić podcastami, zgadza się ale słucha się pojedynczo, to jest taki, taka intymna więź między nadawaczem, a odbieraczem. No. Ona jest przez słuchawki, przepraszam. No, czasem przez głośnik, ale to... Nie wiem, nie, nie spotkałem się, to chyba tylko ja tak robię. Moja żona jest mi wdzięczna, że musi wysłuchiwać różnych takich uzewnętrznieni. Różnych osób. Uzewnętrznień. Wewnętrznieni. Wynużeń. O, wynurzeń. Właśnie. No, no to jest sobie taki podcast Nie mów nikomu. <śmiech> nie, nie, nie, nie to, że to a propos wynurzeń. Ale to w sumie dobrze się składa. Tak, i tam autorką podcastu Nie mów nikomu jest Kasia i ona ostatnio, ostatnio, no kilka odcinków temu, bo tam często leci strasznie, ona wspominała też mój podcast. O, i chciałem się odcięczyć i zareklamować się, że jej podcast. No i przede wszystkim chciałem podziękować. Jest mi bardzo miło zauważony, bo ja to tam przeważnie komentowałem na tym podcast, podcast. powinno być jakieś słowo inne bo ciągle tylko używamy podcast, podcast ewentualnie możemy mówić to przez K albo przez Z, tylko przez to po, po. nie słyszę, to już nic. przepraszam i to się wypika no, jestem, muszę sobie otworzyć bramę teraz, przepraszam otwieram okno Ta, to jest nasz parking, jak możecie zaobserwować. Jest on fantastycznie utrzymanym lodowiskiem, bo szkurde nikomu się nie chciało nic tu zrobić. I jest pokryty lodem. LODEM! LODEM! LODEM! LODEM! PARKUJEMY! I orzeszty kurde... No, na szczęście nie wjechałem. Ale fajnie się... Fajnie się ślizga, nie powiem uh. Kurde, nie wiem czy ten mój samochód jeszcze w ogóle działa dobrze No to wyłączamy silnik W sumie mógłbym zostać w moim studiu nagraniowym Ale już jest za no bez jaj Nie No szkoda, ale ten czas leci Deszcz pada Nie chce mi się Ile to Dużo tego nagrałem 20 minut bateria mi się kończy nie wziąłem zapasowej hmm. no dobrze to ja na razie zatrzymam może nagram resztę w drodze powrotnej no bo z pracy i tak tego nie umieszczę nigdzie tak spróbuję nagrać w drodze powrotnej jak mi jeszcze bateria zostanie a teraz może włączę nagrywanie, zostawię i zobaczymy odgłosy drogi ale to pewnie będzie dychanie i szuranie o kurtkę tak no to bez sensu, dobra To w takim razie do usłyszenia w następnym wejściu A ja sobie już pójdę Przede wszystkim pójdę zobaczyć, czy mam parasol. Ale to jest bez sensu, tak? W ogóle nie wiadomo, o czym to jest to gadanie A w sumie to mi się nie chce wstawać Siedzi się fajnie, jest sucho Zapach samochodowy No, no to jest podcast Nie mów nikomu, prawda? Mówiłem już coś o nim a nie powinienem. Cholera, bo to nie mów nikomu. Tak. I no i tyle. I słuchajcie, słuchajcie, bo to jest tak naprawdę to jest taki blog dźwiękowy. I tam Kasia opowiada. Kiedyś to było codziennie, ale teraz to jest trochę rzadziej. No i ona tam opowiada o swoich przeżyciach i swoich przemyśleniach. No i jest to coś w sumie takiego niespotykanego bez precedensu no nie wiem, no nie ma drugiego takiego podcastu w zasadzie w tym momencie w Polsce, przynajmniej ja nie znam no, także nie ma, nie ma z czym porównać w tej kategorii no no i tyle no. każdy może sobie posłuchać i jakieś stanie wyrobić na ten temat a a propos podcastów, bo tak przeważnie to się przeważnie to są albo dobre komentarze, albo nie ma żadnych, prawda? nie, bez sensu inaczej chciałem powiedzieć przeważnie jak się czyta komentarze, to są same superlatywy, że jest super tylko tak dalej, nie, git świetny podcast, słucham Cię codziennie słucham już trzy razy przesłuchałem cały sezon i, i w ogóle rewelacja albo cztery albo słucham Cię rano, albo wieczorem albo nie wiem, no normalnie nie wyjmuję słuchawek z uszu i słucham na okrągło no i same takie pozytywne opinie są na temat podcastów przeważnie no a no tak, no bo tak głupio negatywne opinie dawać nie? tu jest taka kultura z amerykańskiego pozytywnej kultura pozytywna? bez sensu co ja chciałem powiedzieć? cholera, a chciałem powiedzieć, że ja właśnie, właśnie, jak mi się jakiś podcast nie podoba no odcinek, no bo tam może nie cała seria albo jak mnie tam nie zachwyci nie zainteresuje, nie wiem to po prostu nie komentuje, no i tyle. No bo po co tam negatywne komentarze dawać. Nie? No bo w sumie to jest tak niemiło. Może się komuś przykro zrobić. No, o, że jeszcze... O, tak zrobimy. No i... No nie. Nie komentuję. Ale to nie jest tak, że jak ja nie, czegoś nie skomentuję, to znaczy mi się nie podobało. Prawda? Bo właśnie nie chciałbym, żebyście tak myśleli no, bo ja nie zawsze mam czas komentować albo okazję bo jak słucham na przykład ciurkiem kilku podcastów ciurkiem, takie fajne słowo słucham ciurkiem kilku podcastów to, no to no, po kolejnym jest następny nie, I, no i tyle i nie ma okazji skomentować, a potem to już nie, nie pamiętam co chciałem powiedzieć dlatego jeśli komentować to najlepiej od razu słuchając podcast ewentualnie zaraz po no chyba, że chcemy napisać super było, nie, rewelacja zajebiście Uf. a to można zawsze napisać no, no to tyle chciałem powiedzieć że po prostu czasem nie skomentuję znaczy przeważnie jeśli nie skomentuję to dlatego, że nie miałem czasu albo okazji a czasem w wyjątkowych przypadkach to nie skomentuję, bo mi się nie podobało po prostu, no i tyle, no ale to jest rzadkie o, widzę, że kolega przyjechał z pracy, także będziemy mieli Będziemy mieli towarzystwo. Będzie z kim iść. Ha, ha. Hi, hi, hi. Rewelacja. No, to do usłyszenia. A ja się zwijam. Pa, pa. Witam po krótkiej przerwie. Na pracę. O. Znowu jestem na lodowisku. I dojechać do domu. Rano mi się fajnie nie pod koniec, ale teraz znowu muszę się rozkręcać z sera Takie życie. Za każdym razem jak włącza się to nagrywanie to człowiek musi się rozkręcić jakoś. Przynajmniej ja, profesjonalni podcasterzy to pewnie już nawijają jak bebesze. Tak, a ja spędziłem w pracy parę godzin parę ładnych no i jadę do domu wiesz, można w tym pracy siedzieć tak wasz pusty no i pewnie jak zwykle nie mam nic ciekawego do powiedzenia no bo przecież to żadna nowość chyba nie nic się nie dzieje takiego a fu, no poza oczywiście prywatnymi sprawami różnymi których nie ma co tutaj opisywać dziecko chore na przykład takie no ale to są, jak mówię... kartkę zostawić chyba zapomnę znowu, że... co, los. no, tak, ciotko choruje temperatura ma wysoką nie wiadomo co mu jest bo nic poza tym nie jest że ma temperatura dziwne no, a u nas w mieście panuje krypa świńska, czy ptasia, czy jaka ona teraz jest, czy nic nie wiadomo ale przy grypie by chyba kaszlało dziecko jeszcze, nie? Tak mi się wydaje. Cztery jak zwykle po całym dniu pracy chociaż w sobie nie zrobiłem nic ciekawego dzisiaj to jest straszne nie wiem, jakoś praca fajna, bo daje trochę pieniędzy ale z tą satysfakcją i realizacją to tak samo realizacją to tak trochę różnie bywa no, ale najważniejsze jest za co się utrzymać, spłacić kredyty I Tak to się człowiekowi zmieniają wartości Sami. w ogóle za ciężarówkami się fantastycznie jeździ no, kocham to. także w ostatniej chwili widzę światło, że się zmienia zmieniło się a, tu przejechałem na żółtym, trudnym a ze mną oczywiście ktoś na czerwonym no bo czemu nie na czerwonym się tutaj jeździ w naszym mieście no, co, to jest standard W dziurach, w drogach, ale są te dziury są po prostu epickie. To strasznie, lubię to określenie Epickie dziury. W sensie różne rzeczy epickie, ale w tym kontekście dziury. To piskanie, co to słychać? To niestety gumowa podeszła, gumowy pedał. Na mokro. To wtedy tak piska, nie? mam welurowych pedałów w samochodzie ani mokasynków do jazdy autem tylko po prostu z... zdrową, polską gumę na buciorach no w sumie już się przyzwyczaiłem do jazdy w buciorach. na początku było ciwnie jakoś tak, nie wiem mało kontaktu z maszyną przez te grube buty ale da, dało się no ale na wiosnę w lecie znowu będzie fajnie będzie można poczuć te konie mechaniczne wszystkie cztery pod maską czy pięć, nie wiem ile ich tam mam rewelacji będzie można tuławić silnik muskając go 等你 oh, Ciekawego nie było, także pewnie to wytnę Trudno Może coś się da odratować z tego w tleńcu bez przesady, tak źle aż chyba nie jest No proszę, proszę, rama stoi otwora No i jesteśmy na starych śmieciach W każdym razie Dzięki za wysłuchanie Zachęcam do komentowania. Jeśli jest w ogóle co, no bo to w tym odcinku to pewnie nie za wiele tego. Tak jest. Zachęcam do komentowania. Dzięki za poświęcony czas. Dziecko śpi, żona jeszcze nie wróciła, to może jeszcze coś pogadam, jak już jestem, jak jest to okazja. No bo potem to nie ma już warunków do nagrywania za bardzo. No i poza tym trzeba spędzić coś czasu z rodziną i w ogóle. Ale w sumie to i tak nie mam nic więcej do powiedzenia. No, Dawno nie wypuszczałem odcinka, więc pomyślałem, że dzisiaj coś nagram, wreszcie i wypuszczę. Bo słuchaczy trzeba pielęgnować jak roślinki, bo inaczej zwięgną, uschną i odpadną. Coś o tym wiem. No, kiedyś miałem bloga z listą wiernych słuchaczy, ale niestety z powodu braku aktualizacji słuchacze się wykruszyli. No i teraz ciężko to wszystko przywrócić do życia. No, a poza tym czasy się zmieniły. Jest Facebook, Twitter, Blip. No i ludzie trochę starsi mają inne zajęcia pewnie niż czytanie blogów. No, a ja się poza tym i tak przerzuciłem na podcasty. Nie mam czasu pisać bloga. Co ja tam, tam pisał zresztą? Chociaż nie powiem, wolę pisać niż mówić. Jakoś tak jest więcej czasu. Jest więcej czasu na zebranie myśli i można, i można uzyskać taki kształt zdania, jaki się chce bez żmudnego cięcia i powtarzania. No, edycja tekstu jest troszkę łatwiejsza. No i proces publikacji jednak jest szybszy, krótszy, mniej bolesny. No, ale czy blogi, czy podcasty to jest publikowanie w sieci i to daje podobny dreszczyk emocji. Kiedy już masz ten odcinek albo już kończysz pisać notkę i Wrzucasz ją w internet, i potem czekasz, odświeżasz tą stronę, czekasz na komentarze. No, nie powiem, że z wypiekami na twarzy, no bez przesady, ale jednak, jednak fajnie. Częściej sprawdzam wtedy pocztę, mając w nadziei na, na, na jakiś komentarz. Sprawdzam licznik, odsłonięć strony. Odsłonięć, fajnie, fajne określenie dla strony w internecie odsłonięcie licznik, po, licznik pojawień się licznik otwarć wejść Prz, te, po raz kolejny język nie nadąża za zmianami w życiu za technologią a w ogóle kto może za tym nadążyć to jest coś, coś to jest coś nie, niewyobrażalnego jak w ciągu jednego życia mojego, no bo, nie wiem, innych nie znam. Tak strasznie zmieniły się komputery. Ale myślę, że o tym to nagram kolejny, nie kolejny, o tym to nagram inny odcinek. Jak, nie wiem, pozbieram jakieś materiały, może żeby coś konkretnego powiedzieć, albo chociaż sobie wy, wypiszę, wypunktuję, co bym chciał powiedzieć. Albo po prostu nagram jakiś materiał. No, ale na razie to nie ma co zaczynać. Ha. Tak. Myślę, że to zrobię. Takie taki projekty krąży mi po głowie. No i cóż, siedzę sobie w domu w pomieszczeniu, które posiada specyficzną akustykę. Nie wiem, czy to słychać. No ale tak wyszło. No tu jest tak przytulnie i akustycznie. Mam tylko nadzieję, że nie niesie się za bardzo po rurach. O, tak jak w starym budownictwie bywało, że wieczorem siedząc w łazience słyszałem, jak rodzice kąpią dzieci na innych piętrach. Te wrzaski, krzyki i nawoływania. I płacz Często też płacz. Strasznie było słychać. Strasznie szło po kominach. Nie po rurach, po kominach właśnie. Po wentylacji. Teraz w nowszym budownictwie wentylacja jest troszkę... Nie jest tak, że, że, że jest pion na wszystkie mieszkania, tylko jednak albo każdy ma osobno, albo po kilka mieszkań tylko jest w pionie. Więc może nie jest aż tak akustyczny, ale cholera go wie. No w, to, w każdym razie w tym momencie nie słyszę żadnych krzyków z komina. I ja ci, ale mam zarośnięty kratkę wentylacyjną. Gdzieś taki syf się zbiera, skąd to jest? To jest z powietrza, które... No tak, z powietrza, które jest w mieszkaniu. To kurż chyba na tym jest. Tylko że takie tłuste. To co to takie coś się w powietrzu unosi? Ble. A właśnie, a propos kratek. Cholera. Konstruktorzy od siedmiu boleści. Czasem jest tak, że przez te kratki to mi wiewa powietrze i to zimne. No bo to przeważnie w zimie jest. No, To coś, co ma wyciągać, jeszcze w... wiewa powietrze do środka. No najlepsze, że to w kuchni, w łazience, to palichu. Nie mam piecyka, więc mi to zwisa. Tylko tyle, że mu wilgoć może, by wyciągało. No to otworzę drzwi. Trudno. Ale w kuchni nad piecykiem gazowym nie ma wyciągu czasem. To, to, to chyba jest niebezpieczne, nie? Trzeba dopiero otworzyć, uchylić okno, wtedy, wtedy dopiero powstaje ciąg. No cóż, okna zaszczelne, komin do dupy. Już od dawna... Od dawna już... Użeramy się z administracją. To nie tylko my, bo to w całym bloku tak jest. Użeramy się z administracją. Jeśli chodzi o tę wentylację. Podnosili kominy, robili tam jakieś zmiany. Nie wiem, czy to kiedyś będzie działać. No, ostatecznie jak się gotuje, to można rozstrzelić okno. Fum, rozstrzelić. czy trzeba uchylić. Rozszerzanie nic nie da. Nawet zamontowali takie w szczeliny... We wszystkich, znaczy zamontowali, wywiercili dziury we, w, w oknach we wszystkich pokojach i zamontowali takie nawiewniki dziwne, plastikowe. Ciągnie przez tak cholera. A, a propos, nie wiem, czy ktokolwiek z Was miał kiedyś lód wewnątrz, na oknie, ale wewnątrz mieszkania. W środku, nie, od wewnętrznej strony. O. No bo u nas w zimie to tak bywa, właśnie. Nie wiem, do dupy to okno są. Nie kupujcie nigdy okien z kamiennej, firmy kamienno. Syf straszliwy. Ciężko to chodzi. Plastikowe okna, ale tak cholernie ciężko chodzą. Nie wiem, chyba źle wyregulowane, nie wiem, nie znam się. Wiatr hula, no to, bo to przez to zamarza, inaczej by nie było. Nie wiem, zawsze mi się wydawało, że okna plastikowe to jest jakiś luksus. Czy to super, w porównaniu z drewnianymi, które zawsze miałem w domu. To plastiki wydawały mi się szczytem luksusu. Że to... No, pf, pf, szczytem jak szczytem, no ale luksusem. Że to w jakąś jakość, sobie reprezentowało. Ale to, co tutaj mamy, to jest groza. Toż wolałbym mieć drewniane, tak naprawdę. Mokre to to cały czas. Woda na tym się skrapla. Bo zimne. Nie wiem, czy to nie izoluje w ogóle, czy jak. A woda to nie Szczelne mieszkanie jest to bardzo... Pewnie tak, no ale bez przesady. Ileż można wietrzyć. No ale jak szczelne, jak z drugiej strony wiatr hula przez te szczeliny. Pff, masakra. No, balkon też się kiepsko zamyka. Trzeba kopnąć z buta, żeby zamknąć ten balkon. To może to jest kwestia regulacji o wszystko. Nie wiem. Podobno regulowali, kto ich tam wie. No, to takie to narzekania. Polskie narzekania. Super. Może kiedyś sobie zmienimy, może kiedyś ktoś to wyreguluje wreszcie. Albo znajdę sobie gdzieś na sieci jak się to robi i sam sobie poskupię. Pokręcę śrubokrętem czy czymś tam jakimś innym paskustwem, ustrojstwem i syfem. No i tak siedzimy sobie. Siedzimy. Nie wydaje żadnych dźwięków, żeby nie było. Buu. Buu. Buu. Kanał jeden, kanał drugi. Nie wiem który jest którego bo to pewnie się odwróci potem cholerowie. Nie będę mówił, żeby nie męczyć się potem z przewracaniem tego. Na wagę. Głupia nazwa chyba, nie? Jakoś tak nie wymyśliliśmy nic lepszego. O, głową w mury jest fajniejsza nazwa. Ostatnio taki podcast powstał też. No, to też dopiero początki, także jeszcze się pewnie rozkręci. Hos. Tak, tak, bo to jest hos. autor hos się nazwało. No, to no więc trzymam kciuki. Pozdrawiam oczywiście. Nazwę ma zajebisto. Głową w mur. Kurde, czad. Aż żałuję, że nie wpadłem na to. Wcześniej. <śm> <śm> no, ale kurcze, kiedyś myślałem, że to nazwa to nie problem. Najgorsze to zacząć gadać. Ale jednak z wymyśleniem nazwy to było trochę zachodu. Przepraszam. No, ale coś tam mamy, trzymajmy się tego na razie Najwyżej jak projekt uschnie i odpadnie To się wymyśli coś nowego Jeśli jeszcze będzie mi się chciało nadawać Nadawać, nagrywać, no o. Jakoś idzie Nie wiem, zrobić z tego 40 minutowy odcinek To by było przygięcie Jesteś w stanie wysłuchać 40 minut gdyrania. Taki pierdół Gadania o niczym To chyba nudne jest strasznie co innego, jak są takie podcasty, jak na przykład Beskitu. O kolejny. Fajny, fajny. Podoba mi się w sumie, bo tam jest taka grupka znajomych i sobie no, śmiechy, chichy urządzają. O, przeważnie. Takie o, imprezowe podcasty. To mi się podoba. Coś takiego to chciałem robić. No jednak najwięcej fajnych pomysłów powstaje, jak się zejdzie kilka osób. Wysączą jakieś procenty i wtedy dopiero wtedy jest otwarty strumień świadomości, a to jest najfajniejsza rzecz no może się kiedyś uda mam mnóstwo nagrań z przeszłości ale to wszystko było tak spod jak to się mówi spod pachy nagrywane i nie będę tego udostępniał to są wszystko jak to się mówi nagrania prywatne nie do publikacji także osoby które są na nich uwiecznione mogą być spokojne że no, bez ich wiedzy i zgody na pewno nic z tych rzeczy nie ujrzy światła dziennego nocnego jakiegokolwiek no, może kiedyś za parę lat dostaną to wszystko na płycie. Będą sobie mogli posłuchać. Chociaż pewnie znając niektórych z nich, to będą gderać. A po co to? I co ci z tego? I no, na co ci to? No, pozdrawiam, pozdrawiam. Nie wiem po co. No Jezus Maria. Tak sobie, o, Dla po to, żeby kiedyś wspominać móc. Jednak zdjęcia, zdjęciami, ale głosy, dźwięki z przeszłości to, to daje. To bardziej ożywia wspomnienia. Najlepiej jak są i dźwięki i obrazy. Czyli robić zdjęcia i nagrywać. Albo filmy to takie bleh. Można kręcić dziecko. O, na przykład pierwszy krok jak stawia, albo coś tam. Dziecko fajnie kręcić. Ale zdjęcia, znaczy filmy z imprez to nie wiem czy to aż takie zabawne. No, dźwięk jest fajny. Tak więc, tak tak, szuflady. Nie, no, bez przesady. Już tak dużo tego nie ma żeby mówić o szufladach, no, trochę tylko jest. Może kiedyś na starość jeszcze sobie posłucham. Każdy ma jakąś historię, jakieś wspomnienia, jakiś kawałek przeszłości. Nie każdy miał wtedy na czym nagrywać i myślał o nagrywaniu. No i takie granie. No, ale bez przesady. O, nie jest to masz taki stary jak Arek, tak? Arek, retro Arek. O, to jest dopiero stary gość. I ja, cię. ja nie wiem w ogóle jak on jeszcze żyje. Jeszcze nagrywa podcasty. No, chociaż ostatnio to nie za bardzo. Ale nieźle się trzyma. Głos ma młody. Także no, pozdrawiam, pozdrawiam. Oczywiście pozdrawiam. Czekam na kolejne Retro Radio albo te. Pu, jak mu tam Cepeliny. No, i Adama też pozdrawiam. Retro Adam też jest dobry. Nie ma to jak retro bracia. Pozdrawiam, pozdrawiam. O! I chyba dziecko się budzi. Także ja tu się muszę zwijać, zasuwać i pomykać do pokoju. Tak więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Jeszcze raz. Zdrowia nigdy za wiele. Trzymajcie się ciepło, słuchajcie polskich podcastów. I komentujcie. Gdzie tam możecie. No, to na razie. Pa, pa.